Rozdział szósty. Król Beniamin zarządza spisanie imion wszystkich, którzy przystąpili do przymierza z Bogiem i wyznacza kapłanów, aby ich nauczali. Król Mosiasz postępuje drogami pana. I gdy król Beniamin skończył przemawiać do ludu, uznał za stosowne spisanie imion wszystkich, którzy przystąpili do przymierza z Bogiem i obiecali, że będą przestrzegać jego przykazań. I nie było nikogo z wyjątkiem małych dzieci, kto by nie przystąpił do tego przymierza i nie wziął na siebie imienia Chrystusa. Dokonawszy tego, król Benjamin wyświęcił swego syna Mosjasa na panującego i króla nad swoim ludem i powierzył mu wszystkie sprawy królestwa, wyznaczył także kapłanów dla nauczania jego poddanych, aby słyszeli i znali przykazania Boga i byli pobudzani do przypomnienia sobie przysięgi, którą złożyli. I gdy król Beniamin dokonał tego wszystkiego, odprawił Rzeszę i powrócili każdy ze swoją rodziną do swych domów. I Mosjasz zaczął panować jako następca po swym ojcu i miał trzydzieści lat, a było to w przybliżeniu 476 siedemdziesiąt lat od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę. I król Beniamin żył jeszcze przez trzy lata, a potem zmarł. I król Mosjasz postępował drogami pana, przestrzegał jego wyroków i przepisów i był posłuszny jego przykazaniom we wszystkim, cokolwiek mu nakazał. I król Mosjasz zarządził, aby jego poddani uprawiali ziemię. Sam także uprawiał ziemię, aby nie stać się dla nich ciężarem i czynił to, aby we wszystkim naśladować swego ojca. I przez okres trzech lat nie było żadnych walk pośród wszystkich jego poddanych.